Se mi conoscesse, già girarti intorno senza meta nie circuito. L'unica linea, questo film, che sento dentro me. La voglia, la pazzia l'idea. Serdecznie witamy w kolejnym podcaście miejskim. Witamy najpiękniejszą dziewczynę, najpiękniejszą dziewczynę, no dobra, powiedzmy teraz. Tak najpiękniejszą, tak, tak, najpiękniejszą dziewczynę, jaką w życiu spotkałem. No i najprzystojniejszego e, polskiego podcastera, czyli... E, jak ja mam na imię, pamiętasz Dzie, dziecko? Nie, no właśnie nie mogę sobie Nie mogę sobie Janusz, Nie, Janusz nie, nie... Nie, Serdecznie witamy w tym tajemniczym... tak To Ty? Tak, serdecznie witamy specjalnym podcaście ze specjalnego miasta. No i zaczynamy z bardzo nietypowego miejsca, w którym, w którym chyba dawno nie nagrywałem, czyli jesteśmy, nie mówię jeszcze w jakim mieście, ale jesteśmy w metro, tak? Metrze. Metrze, przepraszam, tak, metrze. Stacja Pio, Piola. Tak, i na następnej stacji, która nazywa się Loreto, wysiadamy, czyli. Nie w Loreto de Nie, nie, nie. Tam nie, byliś, nie byliśmy, nie?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 będzie więcej miejsca, więcej światła i przede wszystkim tak ja tej dobrze. Dziękujemy. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko radio. Encontro magico fra noi, raggio di luna tu. Sentirti come la puoi fulmine l'incognita, Mi abbandona Sale, ingenuità nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. wieki wieków. Ojcze zgrzeszyłam. Wielki grzech me serce toczy. Od lat w sieci publikuję podcast szalenie uroczy. A co w tym złego, córko moja? Duszę zawierzyłam diabłowi i nie daję za X-owi. Potępione są twe uczynki. Do piekła biorą takie dziewczynki. Podcast nie tylko dla orłów. Już od lat piekielnie dobry tak istotne. Było powiedzieć pojeździć w hotelu. Jak ty sobie leżałeś, no, no, to aha. ja bym się przygotowała i tak, a nie, to już na, uh, uh, Ale tylko powiedz, gdzie idziemy ja i wiem, co tu może być? Ja nie wiem nawet, jak to się na po polsku nazywa, Tutaj, no, tutaj. A tak, monumentalne. ta jesteśmy. Prowadziłam dzień. Ale się cieszy. Serdecznie witamy. Aleksandra się cieszy. Z czego? Witaj, yy, Aleksandro. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj będziemy zwiedzać Taki bardzo piękny stary cmentarz mediolański, który się nazywa C chyba Cimetrio Monumentale i tutaj są takie, w, zamiast grobowców albo może jako grobowcy są przepiękne pomniki no, właściwie nie wiem, co jest, jak wyczytałam. Zaraz no. wejdziemy i zobaczymy. Czekam, że tylną zjebkę. Jakbyś mi powiedział, że się idziemy, to bym się przygotowała. No, bo się przygotowała, poczytałam, no. wiem, co chcę zobaczyć. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak to. No. Znaczy, trudno tak, ubrać słowa, ponieważ tak. jeszcze nie widziałam, ale już widzę, że tutaj no. nawet pod tymi. Są tablice fajne. Tak, nie? się zaczyna coś fajnego. Cimiento tak, że... Mon Mon Mon Monumentale to jest zaraz koło stacji Garibaldi e, w Mediolanie, e, bo jesteśmy już tutaj. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Na samej jest piękny budynek, nie wiem czy to tak. jest kościół czy No jest to, kościół, nie? Jest taki, kościół, no jakiś taki właśnie... Aby e, taki pałac jakiś. No, kościołowy ale coś, pałac, no coś w tym stylu. Bardzo ładny, bardzo mhm. stary i już piękne rzeźby mhm. nas witają, także... Tak. Na pewno będzie tutaj fajnie. Aleksandra też mnie powitała dzisiaj. To yy, powiedziała: Stawaj, dobrze się czujesz, stawaj. I ten. Więc teraz już się dobrze no, panie czuję. Wiekowy, I ten. już ciężko przewidzieć. No, nie, nie, nie, czy... nie, ale ja jeszcze ci pokażę na co mi stać, więc spokojnie, poczekaj. Więc ten. Dobrze, wchodzimy. Ale ogólnie chodzi o to w tym cmentarzu tak na szybko, żeby nie, za, nie zagadywać, bo zrobią się nam z tego dwa odcinki, a jutro jeszcze będzie boski odcinek. Oczy... No, no i ja tych Bruno, Bruno Tresoldi. A kiedy umarł, kiedy się urodził, mamy? Um, a... 1917. Ale nie wiadomo, czy wtedy umarł, czy wtedy się urodził. No, no. Będziemy szukać jakichś Polaków, co? Może ten 1885. 1885. Ogólnie chodzi o to, że zamiast takiej płaskiej płyty z krzyżem, no mamy tutaj w zasadzie wszystko oprócz tego. Taka no, no. Planowa, no, stara, może być, ja no. Nie że kiedyś takie rzeczy robili. No, to takie nie? zdjęcia są fajne, nie? No 1915. No, tu porobimy. fajne fotki. No, tu robimy. Ja chyba muszę zmienić Jest... obiektyw, bo ja mam szerokokątny. Zmienimy go na normalny, bo tu naprawdę zobaczcie zdjęcia, nie? Kurde boskie. boskie. Takie dawne. No. no dobrze, w takim razie kończymy to wejście i opowiemy wam potem po tym cmentarzu, no bo po co zagadywać, nie? Tak, super, no prostu, super, no super. Dobrze, ja zmieniam obiektyw na normalny i będziemy robić zdjęcia. Ja tutaj, no. Chodźmy też tutaj. Patrz, jakaś babeczka. No. Dwie no. babeczki. No. No. Julia Pozoli 1984, taka ładna. Tu są takie tak zwane zdjęcia nagrobne, to się jakoś tak nazywa. Pamiętasz jak? No, to ma jakąś nazwę, fajną. I ten. Y po prostu no, jedziemy, no. słuchajcie, jak w takim korytarzu, prawej, po prawej stronie są marmurowe ściany i one są... Takie szuflady duże jakby, nie? Chyba tak. No. Ale to wiesz co, to, to zobacz, bo to jest mniej więcej jest tak, tak... No to jest tak mniej więcej... Chyba, może nadal chachają Ale zobacz, bo to są takie mniej więcej wielkości jak na trumnę, nie? Mniej więcej 2 metry szerokości. I tak normalnie ten, więc pewnie tutaj trumna weszła, to nie jest tylko taka urna, nie? To jest po prostu, są grobowce. Więc... Zobacz, tu jest jakiś kolaż na przykład, Antonio Maspes. No. Ja tej, ambrogio ja zawsze, fogar. Zawsze powiem wam, że, tak się przyznam, no. taką prywatę trochę, że ale piękna dziewczyna, że no. a zresztą babeczkę z papierosem, starsza no. pani, no. ale ekstra, właśnie, że ja no. sobie wymarzyłam, że na swoim nagrobku chciałabym mieć zdjęcie, mhm. ale zdjęcie z takich fajnych czasów, zobacz tutaj, mhm. z fajnych czasów, takie wesołe, tak jak mnie ludzie pamiętali, mhm. znali, nie jakieś takie mhm. tam stara matrona, i myślę, że to jest super, bo uh -huh. ktoś, zobacz, tą babkę, jako uśmiechnięta, uh -huh. w pięknej balowej sukni, Słuchajcie, ufryzowana jak no. lata, kurczę, nie wiem, trzydzieste zeszłego wieku, nie? Bo wiesz, że najpiękniejsze zdjęcia ja tobie robiłem, więc znajdziemy coś, nie? Dobra, to pamiętaj, żeby no. mi zrobić takie no. nagrobny. Super, to jest uważam fajne, bo ktoś przychodzi, znajomy uh -huh. i mówi, a tak, pamiętam, to uh -huh. było, kurde, fajne czasy. Pięknie to, uh -huh. może też porobić parę zdjęć. A zobacz, jakie karteczki, ciekawe, co dni na tych karteczkach piszą, zobacz. 2017, ktoś... Adera, Orfeo. To no. jest może znajomi byliśmy u no. Ciebie, no. odwiedziliśmy cię. No cię. Antonio Maspes. Jakiś Umarz, kolarz. No, jakiś kolasz torowy. A, tak z to jest. Starza no, uh -huh. się cieszę, że trafiłem tam w internecie. ostatni podcast cmentarza to chyba nagrywałem z Martiną Lechowiczem i z panią redaktor z nie, radia. Ostatni podcast, aha, no, nie nagrywaliśmy, ale ostatnio cmentarz był ze mną. Chyba Gdzie? Aha, no tak, to tak, ale nie nagrywaliśmy wtedy, nie? Pięknie. Ty, może my mamy jakieś skłonności nekrofilskie, co? Może my jesteśmy już bardziej skrzywieni, niż my myślimy. <gry> no, o, o, wiesz, ubliżałaś mi wczoraj cały dzień, mówiąc, że jestem stary. i. No dobra, i, ale czy żyjesz. I, coś do, Sorry, czy to wciąż coś do mnie czujesz, ale wiesz, chyba tylko z racji wieku, nie? Dobrze, kończymy to wejście i ja zmienię obiektyw na mniejszy i, i, i wrócimy zaraz do Was, jak już oglądniemy to wszystko. To podcast nie tylko dla orłów. Jesteśmy jeszcze w młodym wieku. Aleksandra przed 40. -tką. Napisała mi list kiedyś, że już miała 40 lat, to ten. Mogę przyjść z pierścionkiem, ale już nie, na razie nie będziemy nic zgadać. Ja już jestem po 40 grubo. E, ale, ale, przed chwilą e, Aleksandra wyjawiła mi w tajemnicy powiedziała mi na ucho Filip. Ja bym chciała mieć taki grób. Jaki? Jaki? Kiedyś byłam na cmentarzu, bardzo dawno temu, kilk, znaczy bardzo, kilka lat, tam z 10-15 lat temu, na takim starym cmentarzu. I tam był taki groby z takiego kam starego kamienia, nie wiem, czy pamiętam, czy może... Nie wiem, jak grupie wiekowej mamy słuchaczy, natomiast no, tak myślę sobie, że może być, mogą być w takim naszym trawieku, wieku, więc będą pamiętać taki, e, taki, taki kamień, z, z którego kiedyś robiono grob w latach 70. 80. -tych. Właśnie nie, jakoś może Lastrico, ale no, nie jest to ten marmur dzisiejszy i marmur chiński, to co mamy dzisiaj na cmentarzach, tak się błyszczy, to jest taki starszy kamień, taki bardziej chropowaty, szary. I on mi się bardzo podoba, on jest taki skromny, taki ładny znaczy ładny. Może nie jest ładny, ale jest taki zwyczajny ale bardzo mi się podobają właśnie e, płyty z takiego starego kamienia i na tym jakiś, jakaś figura. Na tych starych cmentarzach często są to anioły, takie krzyże. E, krzyże. Na tych krzyżach są anioły albo bez krzyża. Strasznie mi się to podoba. Nie wiem, czy słuchacze sobie to wyobrażają, czy coś takiego widzieli, ale takim chciałam mieć właśnie grup. Ze zdjęciem? Ze zdjęciem, ale z takim wesołym zdjęciem z najlepszego okresu mojego życia. Więc chyba, więc chyba muszę szybko iść do fotografa i sobie takie jakieś szczelić ładne. No, to ja tyle mam, w temacie grobów. Ja mam swoich zdjęć, gdzie byłaś trochę chudsza i ładniejsza. I tam. E, słucham? No cóż, dobrze, że mam mapę. Wiem, jak wrócić do hostelu. Mam klucz od naszego pokoju, więc Panie Filipie, może Pan lecieć do domu. No, dziękuję za to wejście. Ale chciałem się jeszcze spytać, bo spędziliśmy chyba godzinę tam w tym... Myśleliśmy, że to jest kościół, a to nie jest kościół. siło mnie wyciągał stamtąd. No. To, to, to nie był, był kościół, tylko to był grobowiec, nie? To był jeden wielki no. grobowiec, to było niesamowite. No. ale właśnie... od góry na dół mhm. były płyty, z, mhm. z mnóstwo było, bo były mhm. większe miejsca, gdzie sądzimy, że były całe trumny, mhm. ale też były ściany, gdzie były malutkie płyty dla każdej mhm. osoby i tam na pewno były urny. Mhm. To ale powie, niesamowite. powiedz może o tej twojej grupie, może bez szczegółów i dlaczego robiłaś te zdjęcia, nie? A, ale o tych zdjęciach babeczek, nie? Bo, bo dobra, to wytniemy. E, robiłaś zdjęcia kobiet? E, e. Tak. Zobacz, tu jakie fajne zdjęcia. Ja te. No. zdjęcie. te. Niesamowite no. na ja tył gór, na no. czy pan, widać, że w czapce. No, z lat jakiejś, 30., nie? Tak, zimowej. No. Pani taka ty, No. Przefajne, no, zrobimy no. zdjęcie. Nie Aha. wiem, czy kiedyś to się może gdzieś pojawić, czy nie. Ale... Tak, gdzieś tam na blogu będzie pewnie. Niesam... A zobacz, tutaj no. Niesamowite no. Zdjęcie. Zobacz, na samochodzie zobaczę. Na ławerce siedzą. Na ławercce, jakiś no. tam Weź tam podejść bliżej i zrób, nie? ksiana. Boskie. No. Więc y, ten cmentarz wbrew pozorom tutaj wcale nie jest smutny, nie? Nie, on, jest, on no. pokazuje jak, no. jak trzeba żyć, Aha. żeby nawet po śmierci można mhm. było gdzieś tam zacząć kurczę, ale to, mhm. na przykład na podstawie tych dwóch zdjęć, co teraz mhm. widzieliśmy, w tej chwili, mhm. że ludzie mogą mieć super fajne życie, mhm. no i gdzieś tam to widać, nawet po śmierci na jednym głupim zdjęciu, nie? to jest niesamowite. To są, nie wiem, czy groby dzieci, 26, no. 29. No to miał tak, 3 lata, no. Zobacz, ale jakie... No to też jest jakiś, to są dzieciaki, nie? To są właśnie no. figury, ja nie mówię no. że dziecięce, które no. mi się właśnie podobają. To jest mhm. takie kurde, mhm. gdzieś tam trochę sztuki, gdzieś tam trochę takiej radości, może zamyślenia no. widać, niektóre, mhm. ta, tam była taka, y, taka kobieta leżąca na grobie, widać było, że no. taka w cierpieniu rzuciła się no. na ten grób i to było mhm. takie trochę smutne, ale... Mhm. No wiadomo, coś na komentarzu. No. No. I muszę wam powiedzieć, że tutaj na każdym nagrobku coś jest. Każdy... Jak łąbek? No, gołąbek, no, to, to, to jak jest jakaś, kawałek kamienia, no, no, to no. Tu z muszli wychodzi jakieś Zmuzli. stare zdjęcie, nie? Kurczę, tutaj jest jakaś mozaika. Aha, tutaj jest jakaś płaskorzeźba, tu jest tak, rzeźba. Tak. Tutaj jest Dlaczego facet z kobietą, me, tak, nie? Tak, nie... To jest no. miejsce w Mediolanie i no. w ogóle chyba w ostatnich kilku latach je widziałam. Jestem zachwycona tym no. miejscem. No ale jesteś przede wszystkim ze mną, nie? To, to zawsze będziesz miała tą pamięć, No że, i dlatego, no. że jestem z Tobą, to mi przeszkadzasz w oglądaniu Aha. i mnie wołasz, mówisz zimno mi, chodzi, już, No chodzisz. bo tam było zimno. No ale ja byłam tak zaoferowana, że nie czułam tego zimno uh -huh. Przepiękne są, przepiękne, Aha. takie metalowe jakieś wykończenia, płotki. No. Kurczę. No, naprawdę, każdy nagrobek jest dziełem sztuki zobacz, takim. to takie radosne no. dziecko, w uh -huh. radosnego dziecka, tutaj zobacz jaki ogromny tu, nagrobek. No, pierrot hoodie, jakichś ogromne. no a no, ten muszą mieć dużo kasy chyba. No. Albo o, coś. Tu anioły. No. Tu dzieciaki. Dobrze. No, tu zobacz, jakieś po no. Nie wiem, czy uh -huh. się nazywa po piersia? Ty... No, po piersia, no. Tu, tu, tu, tu taka no. na grobie, uh -huh. taka w takiej uh -huh. rozpaczy. Uh -huh. Dobrze, kończymy już to wejście ze cmentarza. Pewnie wrócimy do tego jeszcze później, ale nie możemy w takim nastroju grobowym, aczkolwiek ale radosnym, no, no, ale, ale jesteśmy w takim radosnym nastroju grobowym, można by powiedzieć, nie? takie dobre wrażenie. nie? Ja w sumie nie wiedziałem, czego się tutaj spodziewać, bo myślałem, że to są po prostu takie figurki. Gdzieś tam coś takie... Ten... O, tu Olivetti, takie nowoczesne. no. Uh -huh. Można do środka wejść. Pewnie tam jest kluczyk i tylko co wchodzisz do środka, nie? No. Nie no. ja ty mogę sobie no. zajrzeć. No możesz. No, zrób sobie no, zdjęcie. No, no. Nie, bo przez prostu no. czerwę się obawiam, że, że nie. Zobacz, jakie aha. fajne, uh -huh. świeże kwiaty. Pięknie uh -huh. to jest. zrobię, spróbuję. Możemy się no. o to zrobić zdjęcie. Uh -huh. To jest niesamowite, no. jak ludzie, yy, nie wiem, czy czczą pamięć. pamięć po, tak. to tak. zupełnie inaczej nie, niż u nas, odbijamy nie? odbijamy się my, odbijamy się my, więc to się nie uda. Uh -huh. no, Dobrze, zatem w tym grobowym, ale w takim pozytywnym, dobrym nastroju kończymy to wejście, bo już gadamy i gadamy i gadamy. I cóż, pewnie wrócimy jeszcze pod koniec tego wejścia, może tego podcastu do, do podsumowania tego dnia albo w ogóle ja i ten... To jest dla mnie fajne, jako bezpożnicy, tak Aha. po cichu powiem, mhm. że bardzo mało jest takich, y, tutaj właśnie to mi nazywało ten Jezus, mhm. tak myślę, że to jest Jezus, figura mhm. Jezusa, bardzo mało jest nawiązań do takich typowo religijnych. Aha. Tu jest też jak, jakiś Jezus, jakiś może ktoś święty się modli, ale w, w większość to są takie świeckie pomniki. Mhm. I to jest fajne, że nikt Ci tutaj nie narzuca. Jakieś, nie wiem, czy Włosi są bardzo religijni, czy nie, tego jeszcze nie, nie zgłębiliśmy, mhm. ale patrząc, zobacz, tu jesteśmy w takim kąciku, no. widzę, jakimś mhm. takim, y, nie, bardzo... Troszeczkę jest, tak, no? Kółko tak. różańcowe. Ale wcześniej y, uh -huh. nie, w ogóle tego nie było, nie? Ani uh -huh. nie było jakichś krzyży. Uh -huh. Może gdzieś te krzyże są. Właśnie nie tak ma nie, krzyży tak do końca, tak nie? nie? Zobacz. No, no. Właśnie, to jest strasznie no. ciekawe, uh -huh. że oni, Trzeba poczytać. Uh -huh. O zobacz, tutaj też. To też jest taka Bensoni Enco. Zobacz, są no. zdjęcia były no. no. O, tu widzisz, Ołtarzyk, że jest, no. jest Jezus uh -huh. do góry. Uh -huh. Ale to nie jest takie epatujące jak no, u nas, że po prostu no. same anioły, same Jezusy, no. same Maryje. Tu, tu są takie i... jakby wiecie, takie domki jakby, gdzie szklane drzwi i można sobie wejść do środka. E... takie są nowoczesne, jak nawet do galery, czy... No, no, ale budyneczek jest taki starodawny troszeczkę, więc, więc tak to wygląda. Zatem e, kończymy to wejście i pewnie wrócimy, jeszcze wieczorem sobie porozmawiamy z Aleksandrą, e, która jest po architekturze sztuki e, i ona wie, o jakie tu jest fajne, zobacz, takie zobacz, leżące. To chyba... no. A zobacz, to ten. Jest ta no. Nie, to jest, Po prostu to jest naprawdę to jest niesamowite. Zobacz tutaj ten pałacyk. Aha, też jest fajny. No. I, ja, I zobacz, ile jest tych pałacyków. Jakie no. Pałacyk? Też, zobacz, no, tu są same pałacyki, to, to pewnie ten. Potrzymaj ten, tak. a ja zrobię zdjęcia. Bo tu pewnie są ci takie. Pedroni, kasteli, tak, to są jakieś pewnie e, grobowcy zamożnych rodzin. A tu jest, zobacz, tu jest cały ołtarz Filip. Więc tutaj może jest jakaś kaplica. Taka dziwna, trochę wygląda e, taka jak muszla. U, gdzieś tam w małych miasteczkach są muszle takie imprezowe. No. Nie, trochę tak to wygląda. jakby tak tutaj... jak muszla, jak byliśmy w kobrzegu, nie? No właśnie o tym mówię, no. że takie mu imprezowe muszle. Dobrze, to już kończymy to wejście i to za dużo tego, za dużo tego. A może zrobimy z tego po prostu jeden odcinek taki grobowy, zobaczymy co z tego będzie. Opowiemy wam historię tego cmentarza, ale musimy no, sobie poczytać. No poczytamy, więc myślę, że opowiem wam historię tego cmentarza i, i tyle. I, i wrócimy. Uh -huh. bo... No bo tu nic nie ma, nie? Tak, to jest właśnie, Dobrze, fajne, uh -huh. ale tamte groby to Dziękujemy i wrócimy, wrócimy, wrócimy. Per due minuti. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla Orłów. Esercizio 2. Ascolta e ripeti le espressioni del dialogo. Poproszę o bilet. Il suo biglietto, per favore. Proszę, podając. Prego. Solo tu. Nie ma pan, pani bagażu? Quanti bagaglia? Ta mała torba jest bagażem podręcznym. Questo piccolo è mio bagaglio a mano. Czy mogę prosić o miejsce przy oknie? chiedere un posto vicino al Witamy już powoli. Powoli witamy? Ponownie witamy. Kończymy już powolutku podcast. Aleksandro, jak wrażenia? Nazwy, nazwy, nazwijmy ten odcinek może poranek na cmentarzu, co? Może być. I ten, albo po, po włosku jakoś na, nazwiemy, śniadanie, nie wiem jak jest śniadanie po włosku, ale nazwiemy go po, po włosku, śniadanie na cmentarzu, żeby było bardziej tak ciekawsko. Ja tutaj, to takie dziecko wy, wychodzące, no taki noworodek. To są takie nowoczesne, jakie nawet y, instalacje, wizualizacje, nie? Mhm. Tak? Fajne to. Dla większości z was tak. pewnie ten podcast wyda się nudny, ale dla nas po prostu kopara opadła. I, I naprawdę, no, tam ten goście, no, kupara opadła, bo naprawdę, kurczę, jesteśmy cofnięci tutaj jakieś 150, czasem nawet więcej lat, bo, bo tutaj są ludzie gdzieś pogrzebani, 1800, widziałem 64, jakieś takie różne klimaty, no, takie mniej więcej 110, 120 lat do, do tyłu. Tu zobacz, jaka instalacja, nie, wygląda jaki. to wygląda tak, jakby było jajko takie przecięte i zrobione w tym krzyż i ja tej. Ty... 87. Ale 87, mogli, no? Też, ale mogli grobowiec zrobić. No, to niedawno na przykład, Giuseppina Corsi. No, ciekawe, no. bardzo ciekawe. No, i ten, e. o, Tak miałam mniej więcej na myśli e, to, o czym mówiłam w tym wstępie. Tu nie ma, to nie jest naprawdę anioła, że jest, e, zaczyna się nagrobek takim prostokątem na dole, uh -huh. nie za dużym. Idzie w gór, kawałeczek jest płyty, uh -huh. oczywiście płaski, uh -huh. a potem tam u, nie wiem, u, w głowach, uh -huh. brzydko mówiąc. Zaczyna się taki postument, taki pomnik uh -huh. idzie w górę i no i kończy się tutaj krzyżem do góry, ale uh -huh. ja bym widziała na tym krzyż, właśnie nie wiem czy ja nie jestem wierząca, więc krzyż nie jest mi potrzebny, ale tak jak anioła i uh -huh. tutaj widziałam gdzieś, o tam Cię prowadzę, widzisz, taki Aha, no. anielica z takimi uh -huh. wielkimi skrzydłami uh -huh. i to jest coś, co mi się strasznie podoba. Uh -huh. Ale Aleksandro, y daj mi rękę. Zobacz, jak to Daj mi Twoją rękę. Zimno. Jest. Nie, nie, ale chciałbym powiedzieć co Aleksandra ma na nadgarstku. Odchodzimy od tematów o, o, tak. 4-6 Nie, ja mówię o twoim y, tatuażu na nadgarstku, a, a propos aniołów. Tak, ja jestem fanką aniołów tak, Aleksandra... wierzę, że mam anioła stróża, który tak. nade mną wierzę w to. Tak. Nie wiem, dlaczego nie wierzę w Boga, Aha. ale wierzę właśnie w jakąś taką anielską mhm. moc i siłę mhm. i Mieliśmy, ja widziałem bardzo fajny pomnik takiego żołnierza z I wojny światowej, naprawdę w Boskie. No. Tutaj, tutaj też no. no. Mężczyzn leżył taki umierający, może no. domniemywać, Aha. albo bardzo chory, i nad nim czuwa kobieta całego w nie wiem. To ustawę. pewnie żona, no. No kurczę, to jest Aha. niesamowite na uh -huh. nagrodkach. Bo... Uh -huh. Naprawdę, są tutaj kosmosy są po y, sztuki grzeźbiarskiej. No. Tak, uh -huh. tak jak powiedziałem, może was ten y, podcast znudzi, ale zapraszam na stronę gdzieś tam. Strony, Albo żeby po prostu tutaj przyjechać, tak, stacja Garibaldi ze stacji Garibaldi jest dosłownie 10 minut. Jeśli jesteście w lecie, to nie ma problemu z rękawiczkami. Jeśli jesteście właśnie wczesną wiosną, tak jak my, to proszę mieć rękawiczki, bo jednak jest zimno w Mediolanie. Zobacz, chciałam tylko powiedzieć, tak. że jesteśmy na samym koniuszku gdzieś tam z boku, Aha. ale cały czas ciągnie się ten budynek Aha. główny. Tak. Zobacz tam on jest poprawy. Ale zobacz, tam na górze są jeszcze kwiaty, to znaczy, że tam jest pięterko i na pięterku o, są jeszcze urny, nie? Zobacz, możemy wejść. No. Więc I, I możemy zejść tam tędy, nie? No, no to dobra, to chodźmy, no, to chodźmy, przejdźmy tędy tu, no, więc widzicie, święcy, e... a zobacz tam jakie fajne z tymi ptakami, nie, jakiś gościu, weź, zrób zdjęcie i ten. Wiecie co jest fajne, konewki są, są takie źródełka, jak słyszycie. woda sobie siurka i są e, konewki. Można sobie podlać kwiatki na dowolnie wybranym grobie. Naprawdę, naprawdę jest to bardzo tak, fajne. Mały szczegół, zobacz tą klameczkę z różowego no. kamienia. Klamka, uh -huh. wejście do grobowca. No, kur, no to zrób, to będziemy mieć do naszego, mieć ale z bliska, zrób tak misiorki. prosto. To... O, naprawdę, jesteśmy Dobra. tutaj... No. Jesteśmy na takim tarasie, jak, no. jak, jak, na, uh -huh. dach, jak na dachu hotelu, uh -huh. weszliśmy po szodach uh -huh. to jest biało. Um, uh -huh. też są... I mamy ładny widok. No, raz, że są duże miejsca na na całe trumny, aha. a dwa, że są malutkie. Mhm. To są chyba takie, 95 95. Aha. tak, 90 to są takie już bardziej świeże. Muszę wam powiedzieć, że trumny czasem są. chowają przodem, a czasami bokiem, nie? Ta Zależy. Zobacz, Renata. Zobacz, Renata Biresi, no. Taka ten... Taka na pierwszy ruch, jak Krystyna Janda, nie? O, no, coś w tym stylu właśnie. Natomiast w tym podcaście y, zapraszamy was... Y... Ale zobacz, jaki jest piękny, widowny cmentarz. Aha. Ja zrobię właśnie zdjęcie, Czekaj, zaraz ci zrobię. Wrócimy za chwilę po reklamach. co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Proszę kartę pokładową. Prego, ecco la sua carta d'imbarco. Gdzie jest kontrola paszportowa? Dove il controllo dei passaporti? Proszę iść za znakami. Segua le indikazioni. Poproszę paszport. Il suo passaporto per favore. Jest w porządku. Ej tak, regola. Aleksandra, kończymy nasze cmentarne śniadanie. Um, krótko mówiąc... Y... Zmusza, zmusza nas do tego fizjologia. Bo gdyby nie to, to byśmy... Ja bym mogła sam nie wychodzić dzisiaj. A ja już, myślałem, już że... jestem głodna. Aha. Ja myślałem, że zmusza tylko. nas to do myślenia. To całe dzisiejsze śniadanie na cmentarzu. Bardzo, ja mi je bardzo przemija dużo, Tak. I Ty mówisz, że ciągle się trzymam jednych rzeczy. Ale no tak już wyszło i tak, tak już będzie pewnie. Ale przynajmniej wiemy, przynajmniej wiemy, jak chcemy umrzeć i jak chcemy wyglądać po śmierci. To jest jedna rzecz, a no. druga rzecz, wiemy, że no. do tego momentu trzeba chwytać każdy dzień i się tak. nim cieszyć i spędzać życie naprawdę Aha. fajnie. A nie na rozdrapywaniu ran, na Aha. jakichś takich smutkach i, i bezczynności, w mhm. maraźmie i takim... Z, mhm snucił się z dnia na dzień, żeby na no, te dni mi nic nie przenoszą. Mindfulness. Nie. Trzeba po prostu naprawdę, no. kurczę, zwiedzać świat, robić fajne rzeczy, mhm. spotykać się z znajomymi na kawę, chodzić w cel na spacer. Mhm. Dla mnie, ja ostatnio odkryłam, że to jest naprawdę tak przyjemne mieć psa i chodzić mhm. z nim 15 razy dziennie na spacer i to jest, daje mi naprawdę mhm. bardzo dużo frajdy. I to są takie zwykłe, zwykłe, wydawałoby się, czynności, które jak się osiągnie jakiś taki spokój w głowie, dają ogromną przyjemność. Mhm. I, I to mnie cieszy. I to mi dzisiaj też ta wizyta na cmentarzu uświadomiła. Fajne zdjęcia, niektóre niektórych smutne, tak. niektóre jakieś takie przytłaczające, ale uświadomiły, że można, że trzeba spędzać każdy dzień fajnie, robić coś mhm. fajnego dla siebie, dla innych, dla bliskich. Mhm. I nie myśleć właśnie w takich kategoriach depresyjnych, że Jezu, Jezu, Jezu, mi ciężko. A wiesz co, jakie Filipie, jak mam refleksje? Ja wiem, ale... No bo tak się stało, no taka jest bicz i niestety, ale to, mam nadzieję, wyciągniemy z tego wnioski. Przepraszam, takie mała tutaj... E... No. Dygresja. Dygresja, zabrakło Aha. sobie, przepraszam. Wyszliśmy z tego super fajnego miejsca za dumę, stoimy na takim placyku przed, gdzie odwracamy się, jest pięknie mauzoleum, okay. spokojnie, starodawnie, Aha. a na naprzeciwko mamy nowoczesne, bardziej nowoczesne budynki e, Mediolanu i kurczę, Aha. taki kontrast. Aha. Tu jeszcze budowy, tu ten, ale zobacz, Aha. ten szpikulec. No. Super. E, nagrywamy sobie tutaj, robimy selfie'aka. Fajnie. Ten... Piękna kwiaciarnia. Ja chyba zrobię zdjęcie takie pocztówkowe, bo bardzo mi się podoba. Aha. E, wiesz co, ja, moja, moja, moja dygresja na sam koniec, takie podsumowanie tego podcastu, że po śmierci nie musimy być smutni, bo widziałaś, że na wielu zdjęciach była radość, nie? Była... Był uśmiech, była na przykład jakaś y, umarł mąż, umarła żona i po prostu było zdjęcie y, y, super żony i super męża, razem gdzieś się obejmujących, y, więc, więc to umieranie nie musi być wcale takie smutne. Ja w tym tygodniu nie chcę umrzeć, zobaczymy jak będzie w przyszłym, ale no jeśli ten podcast się ukaza, to znaczy, że jeszcze, jeszcze nie. Parę no, miesięcy pociągniesz? Tak, jeszcze non-omnis Moriar, czyli nie całkiem umrę, jak to się mówi po łacinie, bo ja miałem łacinę 4 lata w szkole. Umiałem? Nie? Uczyłem się. Uczyłem się, powiedziałem, umiałem? Tak zrozumiało. Nie, nie ja tak powiedziałem, uczyłem się. No. A, sprawdzimy, co się nagrało. Ej, w każdym razie dla mnie bardzo pozytywnie było, bo naprawdę było dużo radosnych, fajnych zdjęć. Nie, przy niektórych się uśmialiśmy. Jak Na przykład były nagrobki z, z, z, z, z, z mozaiką BMW M3 i gościu jeden, koło tego. Tak, to był jeden. Ale najśmieszniejsze było no. to, że w głowach miał taki postument Jezusa takiego cierpiącego, umierającego no. wiszącego no. No. na krzyżu, Aha. a na dole podnóża no. zdjęcie jego w te, jakieś tam Samo. Ferrari. Nie? No, jakimś Ferrari. Ten, no, jakieś tam, to był no, czerwony ta czarna korweta, właśnie. No, więc tam. Ale mało takich no, było takich no, żenujących, że tak no. powiem. Reszta ale czemu? Była taka. Może... No generalnie nie powinnam no. oceniać. No. Właśnie, przepraszam, nie oceniam, bez oceny. facet Aha. lubił samochody, Aha. może kochał, może no. to była jego pasja, nie miał żony, nie miał dzieci, kochał auta. Faktycznie. I może był no. kurde mega zarobistym no. fajnym gościem i po prostu. Mhm. Chodźmy tu, bo tu dla nie, nie tu jest dobrze. Nie rozumiemy po prostu tylko tego, nie? No właśnie wiadomo na temat aut są zakręceni. A my cóż, kończymy ten podcast, kończymy Centro Linate, Pawia Piaczęca, to nie, my, my idziemy teraz ja do dzienniki chińskiej. bo nie Aha. wiem, czy my to mówiliśmy już, czy Aha. nie, że e, robiliśmy zdjęcia, tak, robiliśmy zdjęcia, to wspominałeś, ja nie chciałam za bardzo o tym mówić, Aha. dlaczego, taki mały projekt tajny swój robię, Aha. ale trafiliśmy na jedno zdjęcie, które mną, może nie wstrząsnęło, ale które jest tak, było piękne. Dziecko? Nie, para. Gdzieś tam e, małżeństwo, tak w średnim wieku, tacy mhm. bardzo eleganccy, tak jak my. Facet, facet taki dostojny, Aha. taki elegancki, babeczka w, bardzo no. ładna, zadbana, pięknie ufryzowana w norkach, Aha. czy tam w jakimś innym futrze. No. I kolorowe tak było. I tak, raz, że było kolorowe, ale dwa, że byli tacy uśmiechnięci, było takie no. ciepło nich i ona się opierała o niego, oni tak razem To było takie fajne, takie kurde, że no jednak gdzieś tam jest nadzieja na jakieś, wiesz... Że ludzie bywają szczęśliwi. Ja wiem, Aha. że bywają, a nie są wiecznie. Aha. Ale takie bardzo fajne, bardzo no, na mnie wywarło mm. takie miłe wrażenie to zdjęcie. Tak, i... tak. Dlatego to, to jest ta moja dygresja, którą powiedziałem, że ten cmentarz nie był tak do końca smutny, nie? Więc, więc, więc było dużo fajnych rzeczy i, yy, yy, i tym, myślę, optymistycznym akcentem kończymy. A jeszcze puścimy Wam bardzo wesołą piosenkę. Aleksandra powiedziała właśnie, zwiedzajmy świat i poznawajmy, więc Fish Amade, Poznawaj świat, bardzo pozytywna piosenka, taka nawet troszeczkę podcastowa, którą. Tak, która, która gdzieś, tu jest jakieś spotkanie Chińczyków, która bardzo. Tak, tak to się ten, dzielone, No, tak, no tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. Aha. Super. tak, powiem, że Mediolan jest naprawdę, kurczę. Super, że zwiedza z Filipem. Mhm. Fajnie. Tak, z Dawidziakiem. Czemu Filip? Filip, mówisz do mnie jak jest oficjalnie. Tak? No. a dzisiaj rano mówiłaś, to widzia, wstawaj. więc jak no Może tak się zrobiło trochę poważnie. To no przestaże. może tak, no, no może tak. Faktycznie, no. bardzo dużo Chińczyków. No, no. No. Ja bym powiem, że ostatnio jak byliśmy w naszej poprzedniej podróży w Aha. Danii Aha. i trochę w Szwecji, to mieliśmy no. takie no, niemiłe, no, niemiłe. No, trafiliśmy kurczę pechowo, bo chcieliśmy budżetowo zjeść obiad. No. I weszliśmy w związku z powyższym do chińskiej knajpy, bo patrzyliśmy, że ceny wyglądały całkiem okazyjnie i przyzwoicie. No ale zamówiliśmy o dwa piwka za dużo tak. i za, to był. Filip dzisiaj powiedział, że to była jego najdroższa kolacja, jaką mi postawił. Aha. W ogóle to, kiedykolwiek. Tak, jakieś czystówki no, nas no. to pociągnęło. No. Więc ostatnio mieliśmy przygodę, a mi strasznie chciałam po prostu zjeść coś chińskiego, uh -huh. bo rzadko miałam okazję uh -huh. i dzisiaj Filipie, Dawidziaku, chciałabym uh -huh. Cię poprosić, żebyśmy poszli na lunchy chiński. Mówisz? No! Jak gdzieś tu będzie? Tak, żebyśmy... Ten. Tu jest bar, jakiś Ale bifibistro. może nie tak no. no. Może nie, od razu, przejdźmy dobra. jeszcze po dobra. Jakieś takie, będą takie chińskie znaki, Aha. chińskie lampiony, okej? Okay? Tam jest, zobacz, restaurante Wenecjana to nie, ale Hongkong jest napisane. pisane, no więc tak. Może, nam się już da zatrzeć, ten niemiły akcent z Kopenhagi. No, e, właśnie, i... Aha. Tym dobrze. bardziej, że tutaj jest naprawdę taniej. Tak, tu jest naprawdę tanio, nie? W kombazie było mega taniej, drogo. Mówimy, że jest tanio, no ale jest... na nasze warunki jest tak... Ale no nigdzie nie możesz drogue. patrzeć na drogo, ale ja na przykład w Dublinie jest jeszcze raz tak drogo, jeśli o, chodzi o żarcie. No to chodźmy Zobacz, zobaczyć, no. Tego, no, no. to chodźmy. A. No, barbecue Hanciąg. No i ten. Zielony tramwaj. No, no, może e, no właśnie, no, no, zobaczmy. O, no. No. Dobrze, to wchodzimy i zobaczymy, co nas spotka.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 No. To by już zapisała, naprawdę. I to się jeszcze możesz fajnie wystylizować, no. No? nie? Takie no. wiesz w jakieś takie polizamy włoski, czerwona szminka na usta i Czułabym Czułabym stęcimy. Patrz Pani jak tańczyć na W naszym podcaście nie tylko gadanie o zabytkach, o słowach. O... Dama, Dama Karciana. Tak. Tańczy. Tak. Więc mamy ile 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 par. No, coraz więcej dochodzi. Spójrz, no. zaczepczamy trochę. Przekonajcie się. Z desekami? Nie odłożę, nie. Może zaczepczyć sobie no. Pani, czy ty tańczyć? Trochę umiem. Bo powinieneś prowadzić, nie? No, osoby takim ciężkim, będzie ciężko. No właśnie. Dobra, zobaczymy. Będzie znowu zabludziliśmy no. i znowu trafiliśmy no. na coś innego. No. Ciektane, tylko tobie jedynej. Tano, to znaczy kocham, ty bardzo całuję ciebie. Gdy jestem z tobą dziewczyną, tak dobrze mi jak nie. I'm watch, Radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla Orłów, z Zielonej Irlandii. To Najlepsza jakość dźwięku. A jakość dźwięku. A jakość dźwięku. A jakość dźwięku. A jakość dźwięku. Bóg zapłać za dobre słowo.